Co pan? No co pan? Ja, ja to na wagę. Podcast znaczy się na wagę. Odcinek jedenasty. Pod tytułem... Dziękuję. Dobran. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. No, Głos mi się zmienia Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry <coughs> Wiosna przyszła, jak słychać <coughs> Wiosna przyszła, moi drodzy Jest Stop ciepło molde. Mniej lub bardziej, no w samochodzie na pewno No, a ja się chyba pochoruję niedługo Ale póki to nie nastąpiło, to Jakiś pan sobie wyszedł na pobocze I robi upikację z niego Fajnie Jadę znowu do pracy Korzystając z korka Dobra, ale brednie jak zwykle. Nie no, wiosna jest super. Wiosna nastraja pozytywnie. Wiosna, wiosna zachęca do wyjmowania mikrofonów. Niektórych zachęca do wyjmowania innych części ciała na powietrze. Nie odmarznie nic, nie ma ryzyka. Dzień dobry, dzień dobry, pan wraca do auta. I co tu powiedzieć mam? A, no, sami widzicie, jaki jest tytuł tego odcinka. I co? Co po niektórzy mogą się domyślać, co po inni mogą się nie domyślać, no bo czemu, bo w sumie aż tak dużo tych odcinków nie było. Ale w... po głębszym zastanowieniu, które odbyło się w warunkach łazienkowo-prysznicowych, nadal nie udało mi się tego rzucić na sieć. Doszedłem do wniosku, że ten rozdział należałoby zamknąć. Mówiłem o tym, że... No właśnie, o. Zamykam. Lepiej zamknąć, póki człowiek jeszcze jest nad ziemią. Działalność hmm. na wagę. Dziękuję bardzo. No więc, jak to mówiłem... Formuła tej audycji. Chciałbym zamknąć ten rozdział mojego podcastowego życia. Przejadła mi się. Bo już mnie nie kręci ten tytuł. Czy może brak formuły? No i cóż, Chciałem poszukać... Udać się na poszukiwanie jakichś nowych projektów. I a, nagrałem 10 odcinków. Plan wypełniony. Czyli mam nadzieję rozpocząć coś nowego niedługo. <śmiech> coś mi tu stuka. Taki, taki był mój zamysł od początku, żeby spróbować nagrać te 10 i zobaczyć, co się stanie. A jak słychać a to a propos harchających i smarkających ludzi, <śmiech> jak to w podcastofonie ostatnio ujęli. Nie dorobiłem się żadnej czołówki, żadnego proma. Właśnie ostatnio był dwunasty podcastofon z tego roku. Bardzo mi się podobał. Rzucałem te odcinki tak normalnie jak nie wiem, kurde, ziemniaki z kapustą na talerz się rzuca. Jednak nie ma to jak programy prowadzone w duecie. Bez żadnej okrasy. Żaden so, Żaden podcastofon solo nie, nie, nie, nie był taki fajny jak. Przede jakaś ciężarówka podskakuje fajnie. <śmiech> Ten ostatni. Jo, jo. A może. No nie no, okej. Okay. Hmm. Tak jak mówiłem. No, jeszcze dwie zmiany światu mnie czekają. A może jedna? a Samochód żabki robi. Ale to nie jest istotne. Ta informacja nie jest dla nikogo istotna. Istotne jest co? Hmm. No, jak widzicie, jak słyszycie, przepraszam, właśnie nędza, nędza i bida, bida z nędzą, po prostu porażkę. To, że no, dobranoc, moi mili, dobranoc. Dziękuję dobranoc, jak to mówi, już mnie to nie kręci. Klasyk z YouTube'a. Nie ma sensu. Dziękuję dobranoc. Tak więc dziękuję wszystkim słuchaczom i mniej lub bardziej wiernym. Dziękuję za wszystkie komentarze i usłyszymy się oby w innym programie, w innej odsłonie. Tak, pod innym adresem, pod innym szyldem. Bam. W innych okolicznościach przyrody. Zobaczymy się w inny czas. Zobaczymy. O, a co jeszcze możemy powiedzieć? Do końca usłyszymy. Nie. Hmm, ruszyliśmy z kopyta, proszę państwa, znowu się robi ciepło, posuwamy się w zastraszającym tempie, myślę, że to w węzłach można liczyć, niż w kilometrach na godzinę prędzej, hmm. no ale czasem tak bywa, ale ważne, że jedziemy do przodu, no i ważne, że jest okazja coś nagrać przez ten korek, tak to by nie dało się, czasem człowiekowi trochę musi zejść, zejść więcej czasu, zanim uda mu się zrobić coś ciekawego. No <śmiech> i takie bradnie. Albo coś, co go satysfakcjonuje, bo ja w zasadzie też jestem trochę. Nawet ten odcinek końcowy jest taki nędzny. Jakby to powiedzieć, perfekcjonistą. No ale to przez to, że nie przygotowywałem sobie żadnej przemowy. No co innego, jakbym nagrał jakieś 500 odcinków. O... raczej, no to by zasługiwało na porządną przemowę końcową. Zrobienie czegoś zajmuje mi więcej niż mniej czasu. Ale taka nędza, jaką tu odstawiłem, bo jednak muszę tam dłubać, aż nie osiągnę jakiegoś. Zasługuje na milczenie. I na to, żeby jak najszybciej zakopać gdzieś w archiwum poziomu, który by mnie satysfakcjonował. Mam nadzieję, że mój kolejny projekt będzie ciekawszy. Jakkolwiek ten poziom może się wydawać innym daleki od doskonałości. Chociaż pewnie nic z tego nie wyjdzie. To Za to już nie odpowiadam. Każdy ma swoje własne standardy. W sensie ciekawości, no bo myślę, że coś tam nagram jeszcze. Ale ja staram się do tych swoich standardów jakoś dążyć. Jakby nie było, to mi się to podoba. Chyba, że nie wiem, ale jeśli chodzi o zajmującość i ciekawość tego czegoś. Że zostanę na przykład. To będzie jak zwykle. Że jak widać i słychać. Poddam się presji, wypuszczania szybko nowego odcinka. O. Albo że już nie chce mi się robić nic. No to wrzucam to jak leć. Zdarzało się tak. No. Ło, prawie wjechałem w ciężarówkę. Ale na szczęście powoli jedziemy. No bo ileż. No i cóż można jeszcze powiedzieć? Ileż można dłubać przy jednym odcinku? Dziękowałem już? Dziękowałem. No. Ja wiem, sam tacy, co dłubią. Fajnie się nagrywa. Ale już mi się nie chce tego robić. Ten tytuł na wagę jednak... No widzę, że... To był tytuł kryzysowy. Benzyna znowu staniała. Nic lepszego, nie wy... nic, nic lepszego nie wymyśliliśmy wtedy. No ale to do to wycięcia. Nieistotne. Ale on nie, nie porywa mnie. No. Brakuje mu. Ciepło jest, jak mówiłem. Ciepło, ciepło. Gorąco. Tego czegoś brakuje mu ja. A jest dopiero marzec. Jest nędzny po prostu. Może ktoś inny by coś z tego zrobił. Le więcej, lepiej, ale. A co będzie w wakacje? Mi jakoś nie wyszło. Ja na wakacjach już będę pracował w innym miejscu. I nie będę już jeździł samochodem, więc projekt. I znowu zimno jest. Projekt podcastu z piekarnika. A w ogóle to wiosna przyszła. Raczej nie ujrzy światła dziennego. A wiecie, wszystko z ziemi wyłazi. Przynajmniej w moim wykonaniu. No chyba, że zmienię robotę i będę wracał dzień indziej zupełnie. Jak wiosna jest. Także strzeżcie się zombiaków. No, jechać, jechać, jechać. I nieumarłych. Bo na wychodzą. I szukają mózgów. Ha, ha. Niektórzy atakują przez uszy. Nie udało się. Nie udało się, nie udało się. A było blisko. Bo tam jest miękko. Tam można łatwo wbić palec. Można by było. Ale korek jest cholera tam dalej Oho. też. I potem chwycić głowę i rozszarpać ją na kawałki. No, to ja jadę. <słuch> Rzeczywiście pan zniknął. Tu się dzieją niedobre rzeczy w tym cyrku.